Żergana mam lekko psycha już swoje żerą, ty dalej żerasz, nie? Wiesz, w pewnym momencie też jeszcze dziwnie zachowywać to, to wszystko chodzi o to czy w pewnym momencie czy na coś się puszczać w głowie, nie? Bierasz oczy rano, spoglądasz na zegarek, Kopcinka na słuchawe już są nieodebrane Przypalasz papierosa, na kiblu tysiąc myśli Jesteś zwykłym ćpunem, więc zaczyna się twój wyścig Przyjaciół nie masz wcale, bo wszystkich wyjebałeś Dopiero już po wszystkim pewne rzeczy zrozumiałeś Matula już do domu, nie wpuścicie niestety Wciąż ją okradałeś, potraciłeś priorytety Nigdy nie jest za późno, by wziąć się do roboty Pierdo, bracie, ścierwo, bo czekają cię kłopoty Potracisz bliskich ludzi, pierdolisz się w stresze. W końcu stracisz i zakończysz z interesem Dziurawa jest psychika Fizycznie też umierasz Jesteś tego świadomy tą drogę sam wybierasz Chcesz w końcu jakieś zmiany, lecz brak ci motywacji Bez opierdalania podaj się reaktywacji Pod górę całe życie nie miałeś w domu wzorca Matka cię kochała, lecz nie zastąpi ojca Choć krucho z monetami Miłości było mnóstwo, wolałeś z przełdoziomów Afeta niczym mnóstwo Wygrzewki po kwadratach, weekendy niczym Święta, gdy sypie się Krystyna, twoja japa uśmiechnięta Początki zawsze piękne, lecz czasem coraz gorzej Szanuj swą rodzinę, bo ich inny nie pomoże Patrząc na stary kumpli, ogarnia cię kurwica Latają z dupeczkami, dostają wciąż od życia Gdy oni robią masę, ty tracisz kilogramy Gdy oni odkładają, ty wciąż oskminiasz gramy Handlować próbowałeś, lecz ja zarobiłeś Cały swój zarobek z koleżkami przetwoniłeś Zostały tylko długi, już kręcą ci do jazdy Byłeś panem świata, dziś cię unika każdy Jena już nieważna, bo tylko szczury w głowie Tak się zapuścisz, już nikt się ma ci nie powie Komory wciąż nachodzi, policja infiltruje, ciągle w nowe sprawy prokurator ingeruje na no śleciałeś, że zawsze jest granica Witar zakład karny i dopada cię kurwica Dopiero teraz widzisz, jak wszystko się zmieniło Wspominasz swe dzieciństwo i jak to w domu było A teraz druga strona, dziewczyna z dobrej chaty Stary łeb na karku, gigantyczne ma wypłaty Matula wiesz nie w sklepach, u fryzjera Przecież mają ciebie, a samotność ci dozbiera Problemy codzienności gotówką przysłaniają Szkoda, że przy stole twoich spraw nie poruszają Szukałeś zrozumienia, więc wyszło naprzeciw To niewinny najpierw plancik i z kolegami piwko I teraz coraz częściej melanże na domówkach Znalazłaś ukojenie w zwiniętych stu Znalazłaś zrozumienie, poczułaś się kochana Szkoda, że nic nie widzi twa zaślepiona mama Nigdy nie jest za późno, by wziąć się do roboty Pierdol siostro, ścierwo, bo czekają cię kłopoty Potracisz bliskich ludzi, pierdolisz się znów z cashem. W końcu stracisz wolność i zakończysz z interesem Dziurawa jest psychika, fizycznie też umierasz Jesteś tego świadomy tą drogę sam wybierasz Chcesz w końcu jakieś zmiany, lecz brak ci mody. Bez opierdalania podaj się reaktywacji W końcu przyszło zapłacić za na afterparty Psychiatra na swym stole wystawił lipne karty Depresja załamanie kondycja jest fatalna Żeby było mało schiza paranoidalna Leki już nie pomogą, lec zaślepią objawy Drogi jest rachunek za melanże i zabawy I teraz krótka pojęta zawarta w szczerym słowie Chemia nie pomoże, lec zostawi dziury w głowie Jeździłbyś samochodem, kurwa, rozumiesz? Ale wpierdalasz to na okrętę.